Bajki i baśnie polskie Maciej Wojtyszko Tajemnica szyfru Marabuta Rozdział szósty Zdrada i fałsz Nie wygląda na to, żeby szła po śladach Mruczy Makawity do Kajetana Szła na chybił trafił Odpowiada Kajetan Może zawołać? Zbyt wielkie ryzyko, że uprzedzimy kogoś o naszej obecności. Patrz! Znieruchomili. Naprzeciwko zabłysło światło latarki. Wielki cień szedł wprost na nich. Brąba! Krzyknął uradowany makawity. Brąba! Podskoczył do niej radośnie. Gdzie masz parasol? Pewnie gdzieś ci upadł? Wiesz, gdzie jest Gluś? Kto? Nie żartuj sobie, pytam, co z Glusiem? I co z tymi tarapatami? Eh, z tarapatami. Tarapaty są bardzo złe. Bardzo. Tarapaty? Kajetan nieufnie spojrzał na Brąbę. Przecież Gluś mówił, że są zupełnie niegroźne. Nie, one są złe. Zabrały Glusia. Nie mogłem ich dogonić. Nie mogłaś ich dogonić. Poprawił ją makawity. Ale widziałaś ich? Tak, tak. Widziałam, jak tarapaty odlatywały z Glusiem. Tam! Machnęła w stronę pól i wielkiego miasta. Trzeba zaraz iść za nimi. – Wy dwaj musicie tam zaraz. – to, to zrozumiałe – żąknął Kajetan. – Ale czy ty nie chcesz iść się z nami? – Ona chyba ma gorączkę. Makawity spojrzał w ślepia brąby. – Strasznie jej się świecą oczy. – Mierzyłaś temperaturę? Usiłował dotknąć żółtej torby, ale spotkał się z bardzo gwałtowną reakcją – – A, nie się waż. To jest aparatura. – Wiem, że to jest aparatura. Uspokajał ją kot. – Uważam, że powinnaś zmierzyć gorączkę. – Nie. – Brombo, moja kochana, ty się chyba naprawdę nie najlepiej czujesz. Powinnaś szybko wrócić do norki i położyć się spać. Makawite cię odprowadzi. – Nie! Trzeba gonić tarapaty. Obaj gońcie, a ja pójdę sama. – Dobrze. W takim razie pokaż nam miejsce, skąd odlatywały tarapaty. Bromba bez słowa ruszyła przodem. Skręciła w lewo, potem w prawo, potem znów w lewo. – Nie idziesz po własnych śladach – zauważył Kajetan. – Tak krócej. Szli za nią wciąż dalej i dalej. Wreszcie, gdy doszli do jakiejś polanki, zdecydowała. Stąd. Stąd? W jakim kierunku? Tam. Do wielkiego miasta? Tak. Będzie ciężko znaleźć, ale ciekawe, czemu te tarapaty porwały Glusia do miasta. Podobno ona nie pochodzą z miasta. Tarapaty kłamią, zawsze kłamią. A jeden spojrzał zdziwiony Odkąd to tak łatwo osądzasz obcych? Tarapaty porwały glusia Tak, no cóż Sprawa nie jest prosta Chyba rzeczywiście tu się pożegnamy Weź koniecznie aspirynę A my pójdziemy do miasta Będziemy szukać, aż znajdziemy Przekaż wszystkim, żeby się nie niepokoili Naprzód, makawity Naprzód, Kajetanie. Do zobaczenia, Brombo. Tak, tak. Bromba odwróciła się na pięcie i znikła w krzakach. Makawity patrzył na nią ze współczuciem. Biedaczka. Musiała przeżyć straszny szok. Widziała, jak ci przestępcy odlatują z glusiem. Kajetan Chrums westchnął ciężko. Popełnimy następny błąd, idąc do miasta. Tego jestem pewien, ale iść trzeba. Trzeba. Szkoda, że ona szkoda. Żaden nie dokończył zdania, choć obaj myśleli to samo. Obu było przykro, że z niewiadomych powodów. Bromba straciła równowagę psychiczną. Czy nikt z Twoich znajomych nie wydał Ci się ostatnio inny? Zapytał terapat Glusia. — Czy nikogo nie podejrzewasz, że mógłby to być zakamuflowany kameleon super? U nas, nad strumieniem? Wygnańcy siedzieli skuleni na trzeszczącej, wiklinowej płeczce, rozważając możliwość przeniesienia się do norki reżysera. Gluś podciągnął nogi, gdyż woda podniosła się bardzo wysoko. Jedyna osoba, której nie znam, to ciocia Malwinki. Niejaka pani molesta z Grzypik. Przyjechała z wizytą do Fikandra i malowinki, ale sądzę, że ona raczej nie jest kamelonem. Zapowiedziała swoje odwiedziny bardzo dawno i, o ile dobrze słyszałem, zajmuje się głównie pouczaniem wszystkich dookoła. Jest osobą bardzo wiekową i chodzi z trudem od kogoś takiego chyba by się nie potrzył. Tarapat wciąż nie mógł się zdecydować. Wciąż obawiał się odwiedzić nowego przyjaciela. Gluź schylił się i szepnął mu do ucha. Chcesz skrzywdzić własne dzieci? U mnie będziemy wśród przyjaciół, a jeden wróg? Tarapat zaśmiał się złowieszczo. Jeden wróg? Tysiące wrogów to nic w porównaniu z tym przestępcą. Gluź stuknął się w czoło. Słyszałeś o Kajetanie Chumbsie? się? Chyba tak. To jakiś wywiadowca, agent? To największy detektyw wszechczasów. Mieszka dosłownie dwa kroki od mojej nurki. I przypuszczasz, że on... On z całą pewnością zajmie się waszą sprawą. A nie chciałbym być w skórze tego, kogo Kajetan uzna za przeciwnika. Tarapat machnął z rezygnacją łapą. W gruncie rzeczy najbardziej niepokoję się o twoje osiedle. Jeżeli ty uważasz, że mamy prawo ryzykować. W drogę! Lecz wydobycie się z zalanej norki przedstawiało poważne trudności. Transport mógł się odbywać wyłącznie drogą powietrzną. Na szczęście stary tarapat umiał fruwać. Dzielny wygnaniec wyniósł więc na skraj lasu najpierw Glusia, i jego projektor, a potem trójkę swoich dzieci. Lecąc z Glusiem dokładał wszelkich możliwych starań, by lot ten w niczym nie przypominał ich pierwszego wspólnego szybowania. Gluś, dla którego owa majestatyczna, podniebna jazda stanowiła dużą przyjemność, dyskretnie nie poruszał tego tematu. Gdy jednak delikatnie wylądowali w określonym przez Glusia miejscu, tarapat chrząknął i powiedział – nie miałem okazji spytać, czy lubisz podróżować w ten sposób, bo jeżeli nie, to bardzo mi przykro. Gluś roześmiał się pogodnie i odbierając z łapki terapata walizkę z projektorem, odparł bez troską. <śmiech> o, mam nieco doświadczenia w sterowaniu pasażerskim latawcem, i nawet najbardziej karkołomne loty sprawiają mi raczej przyjemność. Bardzo się cieszę. – zawołał tarapat wyraźnie uradowany. – W takim razie, jeśli tylko nadarzy się sposobność, jestem do twoich usług. – Dziękuję, ale pędź, bo malcy czekają. I tarapat, niczym kosmaty szary meteor, wystrzelił ponad lasem, wtapiając się w nadchodzącą szarość poranka. – Świtało. Puciek-bibliotekarz zawsze był zdania, że wczesna codzienna gimnastyka znakomicie poprawia charakter. Toteż gdy tylko nastawiony na godzinę piątą, budzik zatelkotał przeraźliwie, Puciek zrywał się z łóżka i rozpoczynał poszukiwanie go. Była to wypracowana przez niego jego własna metoda szybkiego wstawania. Wieczorem chował swój wielki budzik o wyjątkowo irytującym brzmieniu, Bądź za któryś z regałów, bądź pod łóżko, bądź do lodówki. Gwarantowało mu to, że w pierwszym odruchu nie przyciśnie zegara poduszką i nie będzie spał dalej. Tym razem rzęczenie rozlegało się ze wnętrza wielkiego kryształowego wazonu, więc spuciek zanurzył tam łapkę i triumfalnie unieruchomił dzwonek. Otworzył szeroko drzwi balkonowe i objął wzrokiem płynący dołem strumień oraz pola, przez mgły których przedzierało się światło słoneczne. Odetchnął świeżym, chłodnym powietrzem oczyszczonym całą nocną burzą, a dzień zapowiadał się łagodny i ciepły. Puciek chwycił ciężarki i zawirował z nimi. Wykonał kilka przysiadów, poboksował, spojrzał w dół na leniwie płynący pod balkonem strumień i stanąwszy na poręczy balkonu, skoczył piękną strzałką wprost do wody. Wypłynął, znów dał nurka, zniknął pod powierzchnią, by wynurzyć się o parę kroków dalej. Powrócił pięknym stylem grzbietowym i wspiął się na górę po węzłach zwisających z balkonu liny. Wycierając się grubym ręcznikiem, zaczął przypominać sobie pożegnanie z brąbą i chwilę, gdy śledził jej czarny parasol oddalający się w kierunku lasu. Ogarnął spojrzeniem okolice. Z piętra biblioteki, gdzie Puciek miał sypialnię, roztaczał się widok na łąki i las. Na mostek oraz na większość norek położonych po obu stronach strumienia. Puciek dziś nie miał ochoty przygotowywać sobie śniadania, porządkować zbioru czy pisać zaczętego artykułu o książkach do sztandaru amatora. Z nadzieją wpatrywał się w opary nad ścieżką pomiędzy łąkami, tam gdzie powinna ukazać się powracająca brąba. Zamiast tego zobaczył najpierw starego wróbla, zamiatającego chodnik przed swoim domkiem, a potem Glusia, maszerującego na czele czwórki, szarych i kosmatych postaci. Gdyby Gluś szedł sam, Puciek nie wahałby się ani chwili i popędził na jego spotkanie z pytaniem o losy brąby. Pamiętał jednak dokładnie o tym, co reżyser mówił o nieucywilizowaniu tarapatów i pomyślał, że może lepiej nie niepokoić na razie przybyszów zbuszu swoją obecnością. Pamiętał, jak gluś przed odejściem prosił wszystkich o subtelne postępowanie wobec jego nowych znajomych. Puciek postanowił więc poczekać do czasu, gdy gluś pojawi się gdzieś sam, bez tarapatów. Obserwował tylko z zadowoleniem, jak niedawni porywacze szli pokornie za Glusiem, przeskakując kałuże. – Talent, od co? – powiedział do siebie półgłosem się umie oddziaływać wychowawczo. Szkoda gadać. I już zamierzał cofnąć się do pokoju, gdy uwagę jego przykuła dziwnie falująca dziewanna. Mimo, że wiał tylko lekki wiaterek, łodyga kwiatu gieła się na różne strony w sposób bardzo nienaturalny. Nagle idący na końcu tarapat kichnął potężnie. Łodyga znieruchomiała, prawie całkowicie przygięta do ziemi. Zaintrygowany tym faktem, puciek doszedł do wniosku, że ktoś ukryty za dziewanną śledzi Glusia. I rzeczywiście, gdy tamci minęli mostek, jakaś postać w nieprzemakalnym płaszczu oderwała się od dziewanny i podbiegła do dużej kępy dmuchawców. Unoszące się nad kałużami mgły utrudniały widoczność. Postać przemykała się jak jaszczurka, od jednej rośliny do drugiej i Puciek mimo najszczerszych chęci nic nie widział. Wreszcie jednak postać znalazła się bardzo blisko. Puciek nie wierzył własnym oczom. Nigdy, przenigdy nie przypuszczałby, że to bromba z taką szybkością i w pół zgiętej pozycji kluczy wokół ścieżki. Rozpoznawał płaszcz, który włożyła wczorajszej nocy przed wyjściem, ale w ruchach, w gestach było jednak coś tak niebrąbiastego. Uciek starał się sobie jakoś wytłumaczyć ową odmianę zachowania. – Przypuszczalnie nie chciała wtrącać się Klusiowi do pracy, tak jak ja – pomyślał. – Ale to wyjaśnienie wcale nie zmniejszyło jego niepokoju. Brąba śledząca, podsłuchująca, ukrywająca się. Nie, to było coś nieprawdopodobnego. Może, zastanowił się Puciek, może w gruncie rzeczy wcale jej nie znam. Często pewien złośliwy fum opowiadał mi o brąbie fantastyczne plotki, że gdzieś na drugim krańcu lasu widziano ją awanturującą się lub że w wielkim mieście grywała nałogowo na loterii. Puciek śmiał się z tych plotek, ale teraz, gdy zobaczył ją w tak dziwnej sytuacji, przypomniały mu się te głupie opowieści. Użyły wyobraźni. Zganił się natychmiast w myślach za to, że daje do siebie dostęp owym bzdurom. – Pobiegnę naprzeciwko – postanowił. Zbiegł po schodach i wymachując łapkami ruszył na spotkanie Brombę. – Ta? Dostrzegła go i zatrzymała się niezdecydowanie. Brombo! Wołał Puciek. Brombo, wróciłaś! Wróciłam. Skoro odnalazłaś Glusia, czemu nie poszłaś do domu? Bo z nim są tarapaty. Sądzisz, że trzeba ich pilnować? Tak, tak, tarapaty złe, bardzo złe. Mam poufne wiadomości, tarapaty wyjątkowo złe. Puciek zrozumiał, że Bromba jak zwykle postąpiła słusznie. Skoro tarapaty są niebezpieczne, trzeba je śledzić. Wróćmy do mnie, powiedział. Widziałem, jak weszli do norki Glusia. Z mojego balkonu będziemy mogli obserwować, co się dzieje. Dobrze. Ruszyli. Puciek przodem, brąba za nim. Trochę go zdziwiło, że Bromba chce wchodzić na górę w płaszczu i w kaloszach. Może zdejmiesz płaszcz? – Zapytał. – Dobrze, zgodziła się. Odwieszając płaszcz, zauważył, że wielki termometr nie wystaje z torby. – Termometr się stłuk? – zapytał z troską. – Kto się stłuk? – Pytam, co się stało z dużym termometrem, który miałaś w torbie. – Tak, tak, stłuk. – Jaka szkoda. – Tak, tak. Bromba nie wyglądała na zadowoloną. Płciek postanowił się nie odzywać i nie wypytywać. Kogoś, kto całą noc wędrował samotnie po lesie, można usprawiedliwić z wielu dziwnych zachowań. Lecz czy także z tego, że czerwony kalosz ma na lewej, a żółty na prawej nodze? Całkiem odwrotnie niż wczoraj? Pućkowi nie wypadało wypytywać. Wprowadził Brombę na balkon i przyniósł dwa krzesełka. Usiedli. Rozpoczęli obserwacje. Bromba milczała. Glusio rozlokował swoich gości wewnątrz norki w ten sposób, że trzech synów ułożył na wielkim tapczanie, a starego tarapata otulił ciepłym kocem i posadził w głębokim fotelu. Wyjął z apteczki aspirę, postawił czajnik z wodą na maszynce elektrycznej i wtedy przypomniał sobie, że nie ma w domu syropu malinowego. Zatelefonował więc do Fikandra, gdyż miał nadzieję, że Malwinka znajdzie w spiżarni butelkę tego tak użytecznego przy przeziębieniach płynu. słuchawce odezwał się głos ciotki. – Halo, molesta z grzypik przy aparacie? – Dzień dobry pani, mówi Glusz. – Ten porwany? Bardzo mi przyjemnie, że się pan odnalazł. E, – Mnie też. Chciałbym zapytać Malwinkę, czy nie ma przypadkiem syropu malinowego? Ja mam syrop malinowy, a do czego panu potrzebny syrop młodzieńczy? Opiekuję się trójką przeziębionych dzieci. Czy norka pańska to ten miły zielony budynek niedaleko mostu? Owszem, ten. I chciałbym. Będę tam za 15 minut z okarstwami. Rzeczywiście, nawet 15 minut nie upłynęło, gdy na podwórko wtoczył się ciągnięty przez Wikandra wózek, za którym dostojnie kroczyła ciotka, podtrzymywana przez Malwinkę. Ludzie są przeziębieni? Tutaj. Gluś wprowadził ciotkę do pokoju i powiedział: Pozwoli pani, że przedstawię. Pan Tarapat wraz z dziećmi. Pani Molesta z Grzypik. Ciotka ogarnęła spojrzeniem zarówno groźnie wyglądającego ojca, jak i tulących się do siebie na łóżku synów i oświadczyła. Wyjątkowo niehigieniczne rozwiązanie. Musimy zacząć od podstaw. Pan, panie tarapacie, pomoże mi. i Ja, jak tuszę, w higienicznym rozwiązaniu. Tarapat niepewnie skinął głową. A więc tak, oświadczyła ciotka. Ty, młodzieńczy, zwróciła się do Glusia i Fikander i Malwinka moglibyście tylko ulec zarażeniu. W związku z tym udacie się na długi, zdrowotny spacer. Ja natomiast wraz z panem Tarapatem umyjemy w łazience chorych. Nie lubię się myć. Za chwilę żało się najmniejszy Tarapat. Chcesz być brudny i chory, czy czysty i zdrowy? Malec zastanowił się nad pytaniem zadanym przez ciotkę, po czym odparł. Co z tej zdrowy? Gluś pokazywał nam tylko film. – No to bez zgadania. Ja w tym czasie zaparzę kwiat lipy i dodam syropu malinowego. Już, ruszajcie się. Raz, dwa stanowczość i energia cioci, wyzwolone nagle wiadomością o chorobie, zaskakiwały i wprost zniewalały do działania. Gluś, Fikander i Malwinka, stojąc pod oknem, podpatrywali jakiś czas, jak krzątała się wokół malców, fachowo zaparzając zioła i kontrolując czystość pazurków. Aż wreszcie uznali, że nic tam po nich. Kto idzie z Glusiem? zapytał kameleon super. On to bowiem, przybrawszy postać brąby, usadowił się obok Pućka na balkonie. Fikandar malwinka? Grzecznie odparł bibliotekarz. W ciągu ostatniej godziny poinformował on kameleona super o wszystkim, co działo się w osiedlu. Podszywający się pod brąbę intruz bardzo chytrze i podstępnie wypytywał Pućka o najdrobniejsze szczegóły z życia mieszkańców w naszej okolicy. Szczęściem dla zbrodniarza niedawna długa nieobecność naszej bohaterki usprawiedliwiała w oczach Pućka ów nagły głód informacji. Wszak Bromba miała prawo dowiedzieć się, że Fikandar nadal nie potrafi odstąpić Malwinki na krok, że Gluź przygotowuje właśnie nową premierę, że Fumy wciąż awanturują się o byle co, że stary wróbel zmajstrował małemu Asiakowi pióropusz indyjski, słowem tych wszystkich mało ważnych spraw, które zupełnie, bez powodu, interesują wspólnych znajomych. Kameleon superbacznie mierzył bibliotekarza wzrokiem, zadawał ostrożne pytania i czujnie śledził toczące się życie osiedla. Ponieważ słońce ponownie przygrzało, fumy ciągnęły na plażę pochukując i nawołując się głośno. Gromadka Esiaków wznosiła maszty, niewielkiej łodzi żaglowej, Dwie wrony, Apolonia i Eufemia, czytały wspólnie gazetę, zaś mały Asiak z zapałem pomagał staremu wróblowi w malowaniu płotu. Puciek, zaniepokojony milczeniem swojej rozmówczyni, chciał się koniecznie dowiedzieć, jaka to wina spoczywa na tarapatach. – Przypuszczałem, że coś nie jest w porządku z tymi tarapatami – mówił. – Ale kiedy Gluś zaproponował swój eksperyment, zgodziłem się, może rzeczywiście należało ich wygnać? Wygnać? Ach tak, tak koniecznie wygnać. Musisz ich wygnać. Ja? Rzekł zaskoczony bibliotekarz. W jaki sposób? Chodźmy lepiej do Kajetana i Makawitego. Powiesz im, co masz do powiedzenia, a co, jak widzę, jest tajemnicą i niech oni zdecydują. Tak trzeba? Oczywiście, że tak. Pułciek był zdumiony. Bromba, mająca takie wątpliwości, musiało się stać coś niedobrego. Hop-hop! zawołał do drugiej przyjaciół chodźcie do nas! Hop-hop! krzyknął Fikander witajcie! A więc wróciłaś, Brombo! Wiesz już, że gluś sam się znalazł? Trochę przykro, że niepotrzebnie podejmowałaś tak ryzykowną wyprawę. Sykro. Bezbarwnym głosem odparł kameleon super. Bromba leżała na dnie dołu, przysypana darnią i piachem. Zbrodniarz miał mało czasu, gdyż spłoszyli go nadchodzący detektywi. Gdyby nie poszli za głosem uczucia i nie wyruszyli w tę upiorną noc za brombą, prawdopodobnie udusiłaby się biedaczka pod zwaloną ziemią. Szczęściem niedokładnie zamaskowany dół zwrócił uwagę psztymucla Nulka, który po śniadaniu rozpoczął trening lekkoatletyczny. Nulek należał do rodziny psztymucli samochodowych, tych psztymusli, dla których nie ma nic bardziej interesującego od aut. Na przekór rodzinie został wodniakiem. Dawno temu rzucił samochód, osiedlił się nad brzegiem jeziora, zbudował tratwę i pływał na niej w zupełnej ciszy tam i z powrotem. Był bardzo mało mówny, kochał las, niezwykle rzadko opuszczał swój niewielki dom zbudowany na tratwie, by odwiedzić znajomych w osiedlu. Nulek z zapałem uprawiał tak zwany bieg pozdrowie i właściwie tylko wtedy schodził ze swojej ulubionej tratwy. Poza tym całe dnie spędzał na jeziorze i przewoził chętnie każdego na drugą stronę. O ile, oczywiście, ktoś wyraził takie życzenie. I nie miał przy sobie niczego, co warczy. Ponieważ brzegi jeziora były porośnięte szuwarami, a głębia odstraszała, nic nie mąciło tak upragnionego przez Nulka spokoju. Dzięki tym dwóm zbiegom okoliczności Bromba została uratowana od niechybnej zagłady. Nulek zauważył wystającą spod połamanych gałęzi łapkę i przystanął zdziwiony. Pierwszy raz w życiu widzi różową gąsińcę tej wielkości. Pomyślał i sunął się na dno wykopu. Drognął jak porażony prądem. To ona! Nie ulega wątpliwości. To, to ona! Slachetna wędrownicka, bohaterka opowieści i legend. odważna i bezinteresowna. Ogarnęła go panika. Co się stało? Drapieżnik w lesie? rozejrzał się dookoła. Wysmukłe drzewa kołysały się w leciutkich podmuchach wiatru, lecz dookoła panował niezmącony niczym spokój. – Co robić? Czy ona nie zyje? – Jeżeli tak, to czy zostawić wszystko nietknięte i pobiec do chrumsa? Stanął niezdecydowany. Chwycił wystającą spod igliwia łapkę. Wyczuł puls. – Zyje! – jak szalony zaczął rozgarniać ziemię, rozrzucać gałęzie. Puszystym różowym futerkiem brąby wstrząsnął dreszcz. Przy chwycił ją za ramiona i pociągnął nieco w górę, także znalazła się w pozycji siedzącej. Siedziała sztywna, zgięta jak scyzoryk. Oczy miała zamknięte. Spryskał ją resztką wody zebranej w dole. Podniosła jedną powiekę i głuchym głosem powiedziała. Nie ja, to on. Ja to ja, a on to on litości. I z powrotem bezwładnie osunęła się na dno. Postanowił ją wyciągnąć. Pozbawione woli, sparaliżowane ciało ciążyło niewielkiemu przytmuclowi, lecz dzięki kondycji osiągniętej długimi biegami, wreszcie dokonał swego. Chrustnął na swą podopieczną przyniesioną w obu łapkach wodą. Spojrzała nieprzytomnie i rzekła. Być albo nie być. – Oto jest pytanie. Jestem czy nie jestem? Ja? Nie ja. On czy ja? Ja czy on? Ja jestem nim. Ratunku! I znowu głowa opadła jej na bok. Dzielny Nulek zawahał się, co robić dalej. Pierwszy raz żałował, że na swej tratwie nie ma telefonu. Przyjrzał się Brąbie i zobaczył niewielką ranę z boku. Nie ulegało wątpliwości. Bromba padła ofiarą zbrodniczego zamachu. Przyszło mu do głowy, że być może napastnika skusiła zawartość żółtej torby, której Nulek nie znalazł w dole. Bez namysłu postanowił zanieść sparaliżowaną Brombę do siebie na tratwę. Gdy grypa, kwiat lipy i syrop z malinką, dokładnie otulić pacjenta pierzynką i czekać, aż minie czas zwany chorobą. Najzdrowiej być zdrowym, a chorym niezdrowo. Jakiś liczny wierszyk, zachwycił się najmłodszy tarapat. Kto go łożył? Zamiast odpowiedzi ciotka zadeklamowała. Gdy kaszel. Miód z mlekiem i szalik na szyję. Niech pacjent ów napój cieplutki wypije. Codziennie trzy razy, by skończyć z chorobą. Najzdrowiej być zdrowym, a chorym zdrowo. Czy ty sama, ciociu, tworzysz tę poezję? Chciał się koniecznie dowiedzieć najmniejszy tarapat. To nie jest poezja. Poezję pisuje pan Fikander, a ja układam tylko takie rymowane przepisy, żeby lepiej zapamiętać różne domowe lekarstwa. – Nasz też wymyśla śliczne piosenki. – Z dumą oświadczył najstarszy. Ojciec żachnął się tylko, ale ciotka z ciekawością powiedziała – Proszę, proszę, nie ma czego się wstydzić. – Takie tam wierszyki dla dzieci. – Dla zabawy. – Oczywiście, że dla dzieci! – odparła ciotka. – Wszyscy wymyślamy wierszyki dla dzieci i dla zabawy. Trzej synowie, choć w pozycji półleżącej i otuleni kołdrą, już śpiewali. – I coś nam więcej trzeba, gdy nikt nie kołoni nas, a wokół drogi dziewa i cicho słumi las, z synów jeden tata, umba umba umba na koniec zajdą świata umba umba umba cokolwiek chętnie zjedzą umba umba umba wrogowie nie wyśledzą umba umba umba i cóż nam więcej ceba statusiem synów cech po hascach i po ksebach cichutki słychać śmiech niech lepiej w ruch nie słyszy. Umba, umba, umba, stąpajmy jak najcisej. Umba, umba, umba, dojdziemy wreszcie w miejsce. Umba, umba, umba, gdzie nas nie skrzywdzą więcej. Umba, umba, umba. Ciotka ukradkiem przetarła oczy i powiedziała z uznaniem. Znakomite wasz tata układa piosenki. Znakomite, może mi pan wierzyć. – dodała, że dawno nie słyszałam równie miłego utworu, ale może byśmy tak coś przegryźli? Przywiozłam ze sobą pyszne przetwory owocowe, a nasz gospodarz ma chyba chleb? Synowie Tarapata zdradzili jej swoją piosenką więcej, niż gdyby długimi godzinami opowiadali historię swoich ucieczek. Widziała te sympatyczne istoty maszerujące drożami. Szepczące do siebie z lęku przed napaścią, uciekające przed jakimiś prześladowcami, broniące się śpiewem i starannie skrywaną pogodą ducha. A i ojciec, choć z początku wydał się jej dużym, niecywilizowanym stworzeniem, teraz wyraźnie zyskiwał w sobie sympatię ciotki. Opiekowanie się taką trójką podczas długiej ucieczki to zupełnie coś innego niż spacer po parku lub ogrodzie. I można przypuszczać, że to właśnie trudy wyprawy i lęk o bezpieczeństwo dzieci pozbawiły go dobrych manier oraz przesadnej uprzejmości. – Trzeba wygnać tarapaty! – z uporem powtórzył kameleon super. Gluź był przerażony. Po raz pierwszy nie rozumiał intencji brąby. Opowiedział o swojej całonocnej pracy wychowawczej, o tym, że uciekinierzy nie są groźni, a wręcz przeciwnie, sami czują się zagrożeni. Nie wspomniał jedynie przed kim drżą wygnańcy, gdyż obiecał tarapatowi milczenie w tej sprawie. Na wszystkie argumenty Bromba odpowiadała. – Widziałam cię z nimi w lesie. One są bardzo złe. Śmiały się z ciebie za plecami. Ach, to zabolało Glusia najbardziej. O ile mógł wybaczyć kłamstwo lub nawet kradzież, o tyle wyśmiewanie się za plecami zwłaszcza za plecami tworzącego artysty, uważał za wyjątkowo brzydki postępek. Jeżeli rzeczywiście było tak, jak mówiła Bromba, to on rezygnuje z wychowawczego oddziaływania. Skoro rzeczywiście teraz są chorzy, to niech na razie odpoczną i podleczą się, a potem mogą sobie robić, co chcą. Igluś z zaczerwienionymi uszami zapytał Pućka, czy może wejść do biblioteki poczytać tygodniki. Kameleon super rzucił na niego triumfalne spojrzenie, po czym uważnie przyjrzał się Fikandrowi i Malwince. Siedzieli blisko siebie, trzymając się za łapki i z niedowierzaniem słuchali jego wyjaśnień. Mściwy blask zapalił się w jego źrenicach. Każde dobre uczucie budziło jego niechęć. – Czy tam na plaży są wszystkie fumy? – zapytał Pućka Chyba tak odparł puciek. Żaden fum turystyczny nie daruje sobie plażowania takiego dnia jak ten. Pójdę do nich, postanowił kameleon. Czy możemy pójść z tobą? spytała Malwinka. Lepiej pójdę sama, bezczelnie odparł jaszczur i ruszył po schodach. Koniec rozdziału szóstego.